I jestem ogromnie wdzięczny za to, że mogę tu się zajmować. Pół godziny to mnie chyba najbardziej prze, prze, przeraża w tym wszystkim, ale no, zobaczymy, co, co z tego będzie. Tak jak właśnie sobie przeczytałem ten krok na początku. Ja treść kroku drugiego na, na początku. To Tydzień temu na mojej, no, na grupie domowej, gdzie uczęszczam na meetingi, to jeden z uczestników podał tłumaczenie, takie dosłowne tłumaczenie z angielskiego, z amerykańskiego, nie, gdzie już uwierzyliśmy, że świat większość od nas samych może przywrócić nam poczytalność, nie? I, I to tak do mnie tydzień temu trafiło w końcu, nie. I ja powiem wam, że trafiłem dwa lata temu prawie do wspólnoty, i, nie wiem, trafiłem do wspólnoty nie chciałem tu przychodzić, nie? To zbraniałem się zbraniałem się już dłuższy czas, bo to też były sygnały dużo wcześniej, pomimo tego mojego młodego wieku, to, to gdzieś te sygnały były z zewnątrz dużo wcześniej, że jest ten problem z alkoholem i innymi używkami, no to, to ja gdzieś tak do ostatniej chwili, może nie do ostatniej chwili, no. każdy z nas ma, ma, ma swój czas, nie? ale gdzieś dopóki tylko mogłem, to, to żyłem sobie tak, nie? Są to nie nie mogę, nazwać tego, nie mogę nazwać tego tego czasu życiem na tamten moment, bo kompletnie ani nie kierowałem swoim życiem, ani nie wierzyłem w żadnych wartości i nie miałem żadnego szacunku do siebie i do innych ludzi. Więc, więc to, to, to życie było takie po prostu, żeby przeżyć dzień, nie? wrócić z pracy i, i tak iść się napić z kolegami. Było różnie, to było dziś pierwszą styczność z alkoholem miałem w wieku w podstawówce, pa, pamiętam. I, I pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj, nie? Że, że to po prostu był tak, taką wolność, poczułem niezależność i, i czułem, że mogę więcej. nie. No, gdzieś już tam takie pierwsze piwka, pamiętam, że w szóstej klasie w szóstej klasie paliłem się na ogromu papierosy, I, I gdzieś ten alkohol cały czas się przewijał, później jakieś y, używki się pojawiły, y, miękkie, cięż, y, cięższe i ten alkohol zawsze był ze mną i, i jak pamiętam, to, to ja zawsze musiałem wypić do końca, nie? nie gdzieś... Tak jak sięgam pamięcią wstecz, to, to rzadko kiedy wracałem do domu u własnych siłach. Nie? Albo musiałem przeczekać ten moment, gdzieś się przespać, albo ktoś mnie musiał odpocząć. I to za każdym razem tak było z tego, co, co sobie przypominamy. I, I jeszcze dopóki mieszkałem w Polsce, to pamiętam te ostatnie my, półtorej roku, dwa lata w sumie, dwa lata? Trzy lata w sumie, bo no ja zaraz jak skończyłem osiemnastkę, ja stwierdziłem, że jestem dorosły i poszedłem do pracy i jak patrzę na to teraz z biegiem czasu, to tylko po to, żeby mieć komfort żeby mieć picia. Mogę sobie wracać z pracy, iść na osiedle, posiedzieć z kumplami, wypić się, nawalić, iść do domu, przecież chodzę do pracy, piję za swoje, to nikt mi nie ma prawa nic powiedzieć. Później taka sytuacja w domu była nie że tam się przeprowadzaliśmy, więc to był kolejny świetny powód do picia, do żalania się i, i no takiego w ogóle takiej niesubordynacji, nie? Zero w ogóle jakiegokolwiek takiego zachowania trze trzeźwego umysłu, nie? Ciągle żyłem w jakimś amoku i uciekałem. Uciekałem przed, przed samym sobą tak naprawdę, nie? gdzieś jakieś wyjazdy po Polsce za pracą, szukanie dziury w całym, yy, nie chodzenie do pracy, tra tra tracenie tej pracy, tak jak powiedziałem, rzuciłem szkołę, skończyłem zaocznie, to tak jakbym w ogóle nie, nie skończył. I no, w rozsypce żyłem, takiej kompletnej. jest taki, żeby wyjechać za granicę. I pomógł mi w tym mój kolega, kupił mi bilety. Ja tylko dłużyłem parę groszy tam na pierwszy tydzień, żeby przeżyć, bo, bo... Praca była nagrana od razu. więc ja Przyjechałem tutaj w ostatni dzień, przed wyjazdem. Oczywiście teraz wiem, że ten wyjazd też mnie uratował. Poniekąd świadomie, nieświadomie uciekłem z Polski, bo w pewnym zachowaniu znaczy z pewnym zachowaniu po prostu konsekwencje mojego postępowania mogły mnie dosięgnąć. A że. Jedyne co najlepiej potrafiłem robić, jak piłem, to, to uciekłem. I te konsekwencje mnie na szczęście. na szczęście, nie, nie dosięgły i przyjechałem tutaj w ostatni dzień, zamiast się pożegnać z rodziną, to ledwo zdążyłem, bo miałem przyjechać kolega ja się nawaliłem gdzieś tam jeszcze z tym na spałem do tego i to tak było. No, płaczem, przyszedłem do domu z wyrzutami sumienia, zabrałem torbę i pojechałem na lotnisko. Było kilka dni przed moimi urodzinami, więc miałem parę groszy na koncie, więc na lotnisku się jeszcze doprawiłem, w międzyczasie jeszcze zażyłem dużo innych używek. Bałem się, że mnie nie wpuszczą na lotnisko, ale wszedłem, więc pijem sobie spokojnie dalej. Przyleciałem i mu kompletnie przywitał słowami po prostu, że śmierdzę jak Menel i żebym się doprowadził do stanu używalności, bo jutro idę do pracy. Nie? No, no, i tak wziąłem, ten, wziąłem się, no tak doprowadziłem mniej więcej do tego, ale przyjechałem tutaj i zabrałem tą głowę ze sobą, nie. To wszystko i to zaczęło nabierać tempa nie, niezależność, nikt nie miał nie było rodziców dookoła mnie, ja byłem sam sobie panem i, i to mnie zgubiło, nie? Zero w ogóle jakikolwiek hamulcy, chociaż pomimo tego, że że gdzieś, gdzieś z tyłu głowy cały czas czułem, że, że coś robię nie tak, że to idzie w złą stronę, że może powinienem inaczej, może powinienem coś zrobić. To nikt ani nic... Ja, ja nie potrafiłem sam tego za, zatrzymać. Nikt z zewnątrz nie potrafił tego zrobić. I to się tak ciągnęło przez, przez blisko... przez ponad dwa lata. Nie? Przez ponad dwa lata i to tak no różnego, co prawda dziwię się ludziom, że, że też jakby nie zepchnęli mnie gdzieś w ogóle tak, tak, zawsze jak mi to mój przyjaciel ze wspólnoty powtarza, nie, że ja się po prostu w czepku urodziłem, nie wiem, może tak jest, może nie, może opatrzność siły wy, wyższej zawsze na mną czuwała i, i po prostu gdzieś się tak ślizgałem przez to życie co spowodowało, że, że po prostu, no to się tak ciągnęło, ja nie, te konsekwencje mnie nie dosięgały aż w takim dużym stopniu, ale to życie było strasznie słabe, nie? Tak jak powiedziałem wcześniej, to nie wiem czy, czy można to w ogóle nazwać życiem, nie? Bo takie życie z dnia na dzień po to, żeby się tylko zarobić, nawalić i spać i tak w kółko i to, to bez sensu, nie? Kompletnie. I powiem Wam, że takim punktem kulminacyjnym było dla mnie, była dla mnie pandemia, nie? Bo było dużo wolnego i dużo imprez, i to na początku sprawiało mi ogromną przyjemność, i było fajnie do momentu, kiedy, kiedy, ja, chciałem, kiedy ja chciałem przestać, nie? Kiedy ja już nie chciałem, naprawdę, nie chciałem się pić, nie? I zacząłem chodzić na siłownię, poszedłem do szkoły, zmieniłem pracę. Tu mówię angielski, teraz będę robił kurs. To mówię, tu zacznę ćwiczyć na siłowni. No i tak od poniedziałku do piątku wytrzymywałem, ale w piątek wychodziłem po siłowni. I obok siłowni było zaraz Tesco i wchodziłem do tego Tesco z kumplem i, i kupowaliśmy alkohol później to już szło i nagle budziłem się w niedzielę na wieczór i mówię, póź was znowu kolejny weekend stracony, nie? I jak to się stało? I tak kolejny weekend, jakaś impreza i ostatnie moje tygodnie picia i zażywania narkotyków, to łączyło się tylko i wyłącznie z użalaniem i z myślami samobójczymi. I z myślami samobójczymi i z tym, że już po prostu nie chciałem żyć. Nie? Cały czas robiłem jakiś kwas, cały czas robiłem jakieś problemy i, i nie potrafiłem przede wszystkim przestać. nie Chociaż bardzo chciałem, to gdzieś w międzyczasie wcześniej spróbowałem. Znaczy, spróbowałem. Do kolei Lega mi powiedział, że jest takie coś jak Antikol i mogę tego spróbować. Nie? I to, mnie, to były moje dwa tygodnie trzeźwe, Ze strachu. Ale nie dało się ze mną wy, wy, wytrzymać w domu, nie? I, I ja po tych dwóch tygodniach po prostu wróciłem z powrotem, spróbowałem i mówię, nic mi nie będzie. I to się tak po prostu ciągnęło. I doszedłem do takiego punktu w swoim życiu, że po prostu był kolejny weekend, była kolejna impreza. Jakby tak w ogóle z przypadku, bo to już była niedziela, godzina 20 ktoś przyjechał z alkoholem i, i ja się nagle straciłem film, nie? zjadłem masę narkotyków, wypiłem masę alkoholu i nad ranem wszyscy poszli spać, pozasypiali, a ja szukałem tego alkoholu w domu, znalazłem gdzieś ten alkohol, wypiłem go całe, yy, tam jakieś wino swojskie takie i i kompletował w ogóle bez żadnej kontroli. Wszyscy